Zimowe opowieści Anna Łochocka Jak w kostiumie elemelka Nagle zmiana zaszła wielka Miał wróbelek elemelek Różnych mieszkań bardzo wiele Najpierw mieszkał przez czas pewien W miejskim parku gdzieś na drzewie Potem chyba trzy tygodnie w dziurze w murze żył wygodnie Mieszkał tydzień przy kurniku gdzie za dużo było krzyku. Później miał mieszkanko ciche na przygórku, aż pod strychem. A gdy przyszła późna jesień, rzekł, że chce zamieszkać w lesie, bo mu piórka wiatr przewiewa, więc się schronił między drzewa. Właśnie mu poradził zając, aby od wiewiórki pewnej wydzierżawił, nie zwlekając, półprzytulnej dziupli drzewnej. Wiewióreczka była skora przyjąć w dom sublokatora, za niewielką więc opłatą chętnie się zgodziła na to. Energicznie i z ochotą wróbel zajął się robotą. Kurz pościerał i wyczyścił ciepłą kołder z suchych liści. Szpary mchami pozatykał, przygotował budki złyka i w swej dziupli już bez trwogi czeka, aż mróz chwyci srogi. Przez sobotę prawie całą było w lesie śniegu mało, lecz o zmroku nad wieczorem spadły z nieba płatki spore i gdy rano już w niedzielę obudził się elemelek, to aż skrzydłem przetarł oczy, myśląc, że to sen uroczy. Każdy badyl, każdy krzaczek watowany w działku braczek, nawet każdy sęk i kołek białą czapę ma nad czołem. Świerki, jodła i sosenka w wizytowych są sukienkach, odświeżone, wystrojone. Czy to one, czy nie one? I ja także chcę mieć nowy, watowany płaszcz zimowy. Zawsze letnie mam ubranie nosić, a nie doczekanie. Wśród leszczyny lub jedliny siądę tu na pół godziny, by zobaczył mnie świat cały w stroju modnym, ciepłym, białym, Choć go mrozik w dziobek szczypie, siadł i czeka. A śnieg sypie. Już na głowie elemelka biała czapa rośnie wielka, grzbiet i skrzydła aż po brzuszek, w ciepły skryły się kożuszek. Wiewióreczka gdzieś z wysoka popatrzyła w dół spod oka i spytała ze zdziwieniem. A cóż to znów za stworzenie? Napuszone, białe, grube? Czy to bałwan, czy też wróbel? Bałwan? O, wypraszam sobie, też mi grzeczność. Wiem, co zrobię. Myszka ma tu pod korzeniem eleganckie pomieszczenie. Pójdę złożyć jej wizytę i w lustrze się przejrzę przy tym. Myszka znana jest z grzeczności, więc na pewno mnie ugości. Zlazł ostrożnie na dół z krzaczka, by nie zgubić swego fraczka i zagiowszy dwa pazurki, stuknął. Mysz wyjrzała z dziurki. Ale melek, witam pana, co za zmiana niesłychana, jaka czapka i kołnierzyk, trudno oczom wprost uwierzyć. Czy pan zdejmie w przedpokoju, czy zostanie pan w tym stroju? O, nie chciałbym go zdejmować, bo przeziębi mi się głowa. Zresztą, myszko, przyzna pani, że twarzowy mam kaftani. Tak, prześliczny to paltocik. Niech pan siądzie tu przy cioci i kuzynie o ostronosie. Oto ziarna w burym sosie. Ciocia, babcia, stryk z żoną i kuzynów też nie mało. Całe liczne mysie grono dziś u myszki się zebrało. Wszyscy byli bardzo mili, wszyscy zgodnie pochwalili. Lemelka, strój zimowy, płaszczyk i nakrycie głowy. Siedząc pośród myślich gości, wróbel puszy się z radości i raz po raz bystro zerka trochę w lewo do lusterka. Nagle kuzyn ostronosek bardzo cienkim piśnie głosem, a pazurek miły wujek rzeczy. Wilkoć dziwną czuje. Ja też łapy mam zmęczone. Ja wilgotny mam ogonek. A ja mokro coraz gorzej. Skąd ta woda? Powódź może. Potop czy wylała rzeka? Prędzej trzeba stąd uciekać. Ciocia, babcia, stryjek z żoną i kuzynów liczne grono gubiąc strepki i kichając we drzwi gwałtownie się wpychają. A po brzuszku elemelka za kropelką Mknie kropelka, kapie woda aż na nóżki, spod kaptura ciekną stróżki. Elemelek z trwogą zelka troszkę w lewo do lusterka i co widzi? Z szarych piórek znikł serdaczek i kapturek, a sam wróbel z mokrym piórkiem przypomina zmokłą kurkę. Tak to piękny strój puszysty, zamieniwszy się w jezioro, przerwał obiad uroczysty. Umilkł gwar przed myślą norką. pierzchli goście w różne strony. Ale Melek zawstydzony szepnął. – Myszko, wybacz, proszę, żem wyniósł zamęt w twoje progi. Chyba kupię dziś kalosze. Strasznie mi przemokły nogi. Myszka dała mu ściereczkę, mówiąc. – Nic się znów nie stało, Lepiej osusz się troszeczkę, by ci w kościach nie strzykało. Skoro tak już złożyło się, trudno, nie ma co żałować. Zjedzmy zianka w purym sosie. To potrawa bardzo zdrowa. Koniec.